Chciałem się podzielić takim słowem, myślę, że dobrze znanym. Myślę, że słuchając już tutaj kilku wykładów z tego zboru wiem, że tu macie dobre słowo. A to słowo, które chciałem, którym chciałem się podzielić jest takim znanym słowem. Myślę, że nawet na pamięć je wielu z nas zna. Ale to jest takie proste słowo, które zawsze do mnie przemawia. Ilekroć jestem w jakimś zborze po raz pierwszy. To bardzo często właśnie tym słowem się dzielę, dlatego że jest to takie wspaniałe, dobre życzenie, takiego błogosławieństwa dla tego zboru. Otwórzmy sobie Słowo Boże Ewangelii Łukasza, dziesiąty rozdział od 25 wiersza. Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział od 25 wiersza. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy Go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego.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 Czytamy tutaj o człowieku, który zadał bardzo ważne pytanie Panu Jezusowi, co mam czynić, ażeby dostąpić żywota wiecznego, życia wiecznego. I Pan Jezus odpowie, zaczął mu odpowiadać również pytaniem. I pytał mu, pyta go, co napisano w zakonie, Wtedy nie było Nowego Testamentu jeszcze, wtedy był Stary Testament i dlatego mówi Pan Jezus, co napisano w zakonie. Jak czytasz? To jest bardzo ważne słowo dla mnie. Jak czytasz? Ja bardzo lubię, kiedy ktoś nie tylko przeleci tak szybko nad słowem, ale każde słowo rozważa, każde słowo jest ważne, dlatego że czasem Małe słowo, mały fragment słowa, a mówi bardzo wiele dla, nasz, dla naszego życia. I to pytanie jest bardzo ważne. Jak czytasz, jak my czytamy Słowo Boże? Czy to jest czytane regularnie? Czy to jest czytane codziennie? Czy to jest czytane od tak, jak jakiś tekst, tylko bez rozważania, bez ugłębiania się, bez modlitwy? bez prośby, ażeby Duch wyjaśnił to słowo, objaśnił. Ktoś powiedział, możesz czytać o ślepym Bartymeuszu i możesz to przeczytać, że był taki człowiek, Pan Jezus go uzdrowił i tak dalej. Możesz nad tym sobie przejść, Od tak po prostu, ale możesz też inaczej, możesz też wczuć się w sytuację tego Bartymeusza, możesz wyobrazić sobie, że sam jesteś ślepy, że sam wymagasz jakiegoś prowadzenia, że sam jesteś zdany na łaskę, na czyjąś łaskę i niełaskę. Możesz sobie wyobrazić, jak trudny był los tego człowieka, a wtedy zupełnie inaczej będziesz odbierać ten tekst. Ale przechodząc dalej... Yy, ten człowiek chciał się usprawiedliwić. Kolejne pytanie zadał Panu Jezusowi, kto jest moim bliźnim? I Pan Jezus opowiada mu pewne zdarzenie. Tu w takim nagłówku, w tłumaczeniu warszawskim jest przypowieść, ale Pan Jezus to mówi tak, jakby takie wydarzenie było, że ktoś to przeżył. I mówi, że pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Wiemy dobrze ze Słowa Bożego, że Jerozolima była szczególnym miastem. Było to miasto, w którym była świątynia, a w tej świątyni spoczywała, przebywała Boża chwała. I Bóg powiedział do Izraelitów, że kiedy będą się modlić w stronę tej świątyni, kiedy za swój grzech będą wygnani, ale opamiętają się z tego grzechu i będą się modlić w tą stronę, w stronę tej świątyni, w stronę Jerozolimy i świątyni, to wtedy On wysłucha. Kiedy będą na wojnie z nieprzyjacielem i będą zwróceni modlić się w stronę Jerozolimy, gdzie jest ta świątynia, to wtedy Bóg wysłucha. Tam do Jerozolimy, do tej świątyni przychodzili ludzie, ażeby otrzymać sprawiedliwy wyrok. Tam przychodzili, ażeby być uzdrowieni. To było szczególne miejsce, jest to symbol takiego błogosławieństwa. Jerozolima miała też mury, które otaczały ją, które ją ograniczały, które ją broniły przed nieprzyjacielem przed wrogiem, to były mury bardzo trudne do zdobycia, praktycznie nie do zdobycia. I to też nam coś mówi. Pan Bóg daje nam pewne błogosławieństwo, Pan Bóg daje nam bardzo wiele, to co nam potrzeba, ale Bóg też wyznacza pewne granice. I myślę, że te mury są takie, takim symbolem, takim obrazem, granic wytyczonych przez Słowo Boże. Wiemy, że w Starym Testamencie był zakon ten moralny i ceremonialny. Było dziesięć przykazań, było mnóstwo innych zaleceń i wiemy, że w Nowym Testamencie również to nie jest tak, że nic nas nie obowiązuje, ale jest tak zwany zakon Chrystusowy czy zakon Ducha. Również Pan Jezus jeszcze pogłębia te przykazania i mówi, jeżeli że w Starym Testamencie napisano nie zabijaj, a ja wam mówię, że jeżeli się gniewasz na brata swego, to już zgrzeszyłeś w ten sposób, jest napisane nie cudzołóż, a ja wam mówię, jeżeli ktoś patrzy z porządliwością, to już w sercu swoim ten grzech popełniłeś i... Słowo Boże wyznacza tam nam też również pewne granice, pewne mury, ale Bóg mówi, w tym będę ci błogosławił, w tym będziesz błogosławiony. I Jerozolima jest takim symbolem dla mnie tego błogosławieństwa Bożego. I ten człowiek z tego zdarzenia wychodzi z Jerozolimy i wychodzi do Jerycha. Wiemy, że kiedy Jezus zdobył Jerycho, to wypowiedział takie słowa, że przeklęty ten, kto odbuduje jego bramy na pierworodnym, a jego mury na najmłodszym. I do jakiegoś czasu to zburzone miasto było porzucone, ale nie będę już tego odszukiwał. Dobrze wiemy, że znalazł się taki człowiek, który odbudował Jerycho dokładnie według słowa tego przekleństwa na bramy na najstarszym na pierworodnym, a mury na najmłodszym. To miało miejsce. I to wydarzenie mówi mi o tym człowieku, który wyszedł z Jerozolimy do Jerycha, jak nierozsądną decyzję ten człowiek podjął. Ale wiecie, tak, taka jest ludzkość, cała ludzkość, taki jest człowiek. Już pierwszy, pierwsi ludzie wyszli spoza granic swojego błogosławieństwa, zerwali owoc, o którym Bóg powiedział, z tego drzewa nie zrywaj i jakby taki przenośni udali się również z tego duchowego, z duchowej Jerozolimy do Jerycha. I również zostali napadnięci. Taka, taka jest ludzkość, taka, taki jest człowiek, kiedy małe dziecko się rodzi, ono nie ma jeszcze zamiaru mordowania, zabijania kradzieży, ale kiedy dorasta, to niestety, ta grzeszna natura, z którą się rodzimy, to własne ja powoduje, że człowiek posuwa się, ta jego natura ciągnie go do złego. I taki jest człowiek, podejmuje często złe decyzje. I kiedy ten człowiek wyszedł z Jerozolimy do Jerycha, stało się to, co musiało się, można powiedzieć, musiało się stać. Został napadnięty przez zbójców. Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że z tego opowiadania ci zbójcy przedstawiają oczywiście diabła naszego przeciwnika i jego i jego zastępy i jego demony. I w życiu naszym tak jest. Cała ludzkość oczywiście została napadnięta przez tego zbójcy. Pan Jezus powiedział, że Złodziej przychodzi po to, aby kraść i zażynać. Przedstawił diabła jako tego złodzieja, który kradnie, który zażyna, który gu, gubi, wytraca i człowiek znajduje się w takiej sytuacji. Cała ludzkość znajduje się w sytuacji tego człowieka, który wyszedł z Jerozolimy do Jerycha. I gdyby nie... Pan Jezus, gdyby nie Jego ofiara na krzyżu, to człowiek nie byłby w stanie się wyzwolić z wiecznego potępienia, z tej śmierci. I kiedy czytamy dalej, kiedy ten człowiek został pozostawiony na pół umarłym, tak sobie leżał na tej drodze, to wtedy czytamy o pewnych ludziach, którzy przechodzili. Przechodził tamtędy w pierwszej kolejności Czytamy o kapłanie i zobaczywszy go przeszedł mimo. Kapłan, wiemy, że był to człowiek przedstawiający pewną grupę ludzi, która powinna się była opiekować innymi, dbać o duchowy wzrost, dbać o relacje z Bogiem i kapłan pełnił pewną funkcję w tamtym społeczeństwie ale ten człowiek przeszedł mimo. Później przechodzi Lewita, który można powiedzieć reprezentował w cudzysłowie mówiąc religię. Wiemy, że Bóg nie jest żadną religią, ale Lewita właśnie był odpowiedzialny za te również duchowe sprawy. On wykonywał pewne czynności. I to, to tak mówi, że ani jakaś religia, ani jakaś denominacja czy, czy jakakolwiek religijność nie jest w stanie wyzwolić człowieka od duchowego upadku, od śmiertelnego upadku, ani nawet kapłan, nawet służba. Możesz służyć w kościele, możesz służyć gdzieś, wykonywać służbę, ale to nie jest w stanie uratować nikogo od duchowej śmierci, od śmierci człowieka. I Niektórzy tutaj oskarżają tych ludzi, już słyszałem wiele usług na ten temat, oskarżają, że może im się nie chciało, może ich czynności, które oni wykonują, były im ważniejsze od tego człowieka, ale ja tak przypatruję się i mojemu życiu i, i trudno mi tych ludzi oskarżać, ja nie, nie posądzam ich o złą wolę, ja nie posądzam ich o... Brak jakiejś litości nawet, ale zauważam i w swoim życiu, że jest wiele sytuacji. Jest wiele sytuacji, jest wielu na przykład chorych ludzi, nieuleczalnie chorych czy w ciężkiej chorobie. No chciałbym tym ludziom pomóc, ale nie jestem w stanie im pomóc. Jest wiele sytuacji życiowych, wiele jest dzisiaj małżeństw rozbitych, czy może w konflikcie żyjących, no chciałoby się pomóc tym ludziom w jakiś sposób, chciałoby się wyciągnąć tych ludzi z, różnych, z różnego rodzaju opresji, ale jako człowiek nie jestem w stanie tego uczynić. Wiele razy też obok nieszczęścia wielu ludzi muszę przejść mimo, nie dlatego, że nie chcę, po prostu Jestem bezradny w wielu sytuacjach. Ale czytamy o pewnym człowieku, dalej o Samarytaninie, że przechodząc zaś, pewien Samarytanin zaś podróżując, tędy podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim. I tam czytamy dalej, że opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem. Wiecie, ten człowiek coś miał z sobą. Miał między innymi oliwo, oliwę, miał wino. I wiemy, że oliwa jest symbolem, znakiem Ducha Świętego. I wierzę, że to słowo też to chce powiedzieć. Bo gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby nas na tym miejscu. Tkwilibyśmy w duchowej śmierci, tkwilibyśmy w wiecznym potępieniu, ale to Duch Święty daje, przekonuje człowieka o grzechu, to Duch Święty przekonuje człowieka o sprawiedliwości, o sądzie i gdyby nie praca Ducha Świętego wielu z nas, właściwie nikt z nas nie byłby w stanie wyleczyć swoich śmiertelnych ran w tym duchowym tego słowa znaczeniu, i dalej wiemy, że wino, które zalał ten człowiek, ten Samarytanin, rany, symbolizuje krew Pana Jezusa. I wiemy, że gdyby nie przelana krew Pana Jezusa, no, nie bylibyśmy w stanie, nie mielibyśmy odpuszczonych naszych grzechów. Wszystko musi być w yy, pewnym tego słowa znaczeniu, pokropione tą krwią. Wszystko musi być oczyszczone tą krwią. W Starym Testamencie w świątyni nic nie mogło wejść do użytku, żadne naczynie, żaden sprzęt, jeżeli nie był pokropiony krwią, a to symbolizowało krew Pana Jezusa. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, która mogła nas uleczyć. Oliwa i wino, które mogły nas, nas uleczyć z tego duchowego, śmiertelnego grzechu, śmiertelnych ran. I kiedy ten Samarytanin zalewa rany, kiedy zalewa te rany, czyni coś dalej. Wsadza go, wsadza go na swoje zwierzę. Tu jest na swoje bydle, różne są tłumaczenia. Wsadza go na swoje zwierzę. To również pokazuje pewną rzecz, że być może on jechał na tym zwierzęciu, być może sam jechał i on musiał zejść z tego zwierzęcia i natomiast wsadzić, wsadzić tego człowieka na to zwierzę. I to pokazuje o takim również uniżeniu przed drugim, o tym, że powinniśmy drugich mieć za wyższych od siebie, jak mówi Słowo Boże, że ten człowiek w jakiś sposób uniżył się, nie... Nie pojechał sobie sam, ale wsadził tego drugiego człowieka. A wiemy, że Samarytanie i Żydzi nie żyli z sobą w zgodzie, że oni nie żyli z sobą w harmonii. Byli to, były to narody, które się zwalczały. Ale idąc dalej, bo czas bardzo ucieka, ten człowiek, ten Samarytanin zawozi go do gospody. Ja wierzę, że taką gospodą, że ta gospoda przedstawia zgromadzenie, że przedstawia zbór pański i nie prowadzi go do, jakich, do jakiegoś luksusowego hotelu, nie prowadzi go w jakieś inne miejsce, w jakieś miejsce rozrywki, ale prowadzi go do gospody i tam początkowo sam nim się opiekuje, sam go dogląda. Wiecie, Wielu, wielu ludzi tak, tak ma i tak jest, że no, gdyby nie ręka Pana Jezusa, która zresztą cały czas nad nami czuwa, to człowiek też nic by nie był w stanie pomóc, człowiek nie byłby w stanie przekonać, nie byłby w stanie uleczyć. Ale tam po jakimś czasie przekazuje gospodarzowi, a ten gospodarz to nie tylko, myślę, to nie tylko jakiś pastor, to nie tylko jacyś bracia starsi, ale ten gospodarz to każdy z nas. My powinniśmy być gotowi do gospodarza, który czuwa, ażeby złodziej nie podkopał domu. To mówi Słowo Boże nam wszystkim. Powinniśmy my być gotowi do tego gospodarza. I tam mówi, teraz ty się nim opiekuj, zajmuj się nim. Dał mu pewne pieniądze, pewne wyposażenie i mówi, opiekuj się nim, a jeżeli wydasz coś ponadto, to ja tobie oddam w drodze powrotnej. I to mi również mówi, że czasem trzeba poświęcić coś z naszego życia, z naszego czasu, z naszych często i finansów, z naszych różnych rzeczy, sprzętów, które mamy. Trzeba coś dać, trzeba coś po, poświęcić. Kiedyś w pierwszych, w pierwszym, w jednym z pierwszych zborów, z którymi miałem kontakt, gdzie się nawróciłem, to pastor tego zboru powiedział kiedyś, wiesz, jeżeli chcesz coś komuś dać, chcesz coś komuś podarować, to musisz to odczuć. Musisz to poczuć, że dałeś, bo jak dasz tylko tak, co ci zbywało, to nie jest to żadne dawanie. I to mi mówi o tym, a ja Ci w drodze powrotnej oddam. I Słowo Boże mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, mówi o tym, że On przyjdzie i odda każdemu według Jego uczynków. I na koniec Pan Jezus mówi temu człowiekowi, idź i Ty czyń podobnie. Wiecie, czynić podobnie to nie tylko podejść do miejsca, gdzie leży ten biedny człowiek, ten pobity człowiek, to nie tylko stanąć i, i pożałować go i próbować mu pomóc, ale czynić podobne, to trzeba mieć to wino, trzeba mieć ten olej, a więc trzeba samemu być zbawionym krwią Pana Jezusa, trzeba samemu być człowiekiem nowonarodzonym, trzeba samemu być prowadzonym Duchem Świętym, trzeba samemu mieć Ducha Świętego, trzeba samemu mieć te rzeczy, żeby czynić podobnie i trzeba samemu również mieć tą społeczność, tą gospodę, mieć gdzie zaprowadzić i idź i ty czyń podobnie, to właśnie to rozumie, żeby również zalewać winem, oliwą i przyprowadzać do gospody, te dusze pobite, te dusze śmiertelnie zranione. I takim moim życzeniem dla was jest również, żeby tu była gospoda, gdzie są leczone rany ludzi, gdzie są leczone te blizny, gdzie ludzie nie tylko w tym fizycznym wymiarze, ale przede wszystkim w tym duchowym, zbawiennym wymiarze dochodzą do pełnego zdrowia i mogą dalej służyć Chrystusowi. I to jest moim takim życzeniem dla was, no dla siebie również też, dla mojego zboru. I niech za to Bóg będzie uwielbiony, wywyższony. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie Jezu, dziękujemy, że nie zostawiłeś nas w tym stanie duchowej śmierci. Na tej drodze Adama, odstępstwa od Ciebie, porzucenia raju i życia na tej przeklętej ziemi, poranieni przez szatana, poranieni przez grzech, zniewoleni nieprawością. Każdy z nas byliśmy jak ten biedny człowiek, zgubieni, bez nadziei, nie mający sił, by się podnieść. Gdzieś się zawlec, szukając ratunku, ale umieraliśmy. Nasze życie było zdążaniem do wiecznej śmierci. Dziękujemy, żeś się nad nami umiłował. I nie tylko właśnie zrobiło Ci się nas żal, nie tylko powiedziałeś nam, jak, nam jak, jak Tobie jest nas szkoda, ale tak bardzo się uniżyłeś. Pozostawiłeś swą niebiańską chwałę i przyszedłeś w ludzkim ciele, aby nam dać życie. Zapłaciłeś tak wielką cenę, przelewając swą świętą krew, umierając w nasze miejsce, aby obdarzyć nas życiem. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie, które nam zgotowałeś. I niechaj nasze serca będą dozgonnie Ci wdzięczne. Niechaj nigdy te prawdy dotyczące Twojej, Twojej miłości, Twojego miłosierdzia nad nami nie spowszednieją nam. Ale niechaj nasze serca zawsze będą wdzięczne. Że już nie jesteśmy martwi, że już nie żyjemy w oczekiwaniu sądu i wiecznej śmierci, ale mamy życie i włączyłeś nas do społeczności Twojego Kościoła, tego miejsca uzdrowienia, tego miejsca, gdzie i dzisiaj przyprowadzasz innych zagubionych, gdzie my możemy być właśnie tymi gospodarzami, którzy mogą zajmować się tymi, których sprowadzisz, Panie, z tego świata, do których serc przemówisz, których, tak jak nas wyciągnąłeś, takich wyciągniesz i Powierzysz naszej opiece. Daj, Panie, byśmy byli dobrymi gospodarzami, dobrymi szafarzami Twojej łaski, byśmy nie okazali się złymi gospodarzami, byśmy nie okazali się leniwymi gospodarzami, gnuśnymi, zajętymi naszym interesem, zajętymi dorabianiem się, ale iby w naszych sercach była szczera troska o potrzebujących, o ginących. I abyśmy byli gotowi na te ofiary, na te poświęcenia wiedząc, że nasz trud nie jest daremny w Tobie, wiedząc, że najdrobniejszy czyn, jaki dla, ciebie, jaki dla Ciebie uczynimy, cokolwiek damy, cokolwiek poświęcimy, sowicie za to nas wynagrodzisz. Daj Panie, abyśmy w tym duchu dokładali wszelkich starań, oczekując Twojej nagrody, oczekując Twojego przyjścia. Dodaj nam sił, dodaj nam otuchy, Dodaj nam wytrwałości, pomóż nam zwrócić nasze oczy na zapłatę, abyśmy w wierze pracowali, służyli, z gorliwością zabiegali jedni o drugich, uniżali się jedni do drugich, aby gdy przyjdziesz, Panie, każdy z nas usłyszał słowa pochwały, nienagany, abyśmy nie okazali się tymi złymi sługami, którzy staną odrzuceni precz, abyśmy byli tymi, którzy słyszą słowa Dobrze, sługowierny i dobry, wejdź do radości swego Pana. Niechaj ta nadzieja nam przyświeca i niechaj Twój Duch dodaje nam, Panie, wszelkie zdolności do pełnienia naszej służby. Wiernie Tobie do końca. Amen.